Poradnik konsumenta. Monika Stankiewicz, witam Państwa w kolejnym poradniku konsumenta. Już od kilku tygodni w audycji poruszamy temat związany z zakupem auta z drugiej ręki. Wraz z Zenonym królkiem, powiatowym rzecznikiem praw konsumenta, radzimy Państwu, jak bezpiecznie podejść do zakupu auta używanego. Dziś kolejna garść informacji. Proszę Państwa, podam takie kwestie praktyczne, one są bardzo istotne i zwracam Państwu uwagę, żebyście Państwo sobie te kwestie, o których tutaj powiem, szczególnie zapamiętali. Do zakupu każdego samochodu, a tym bardziej używanego, o czym tutaj cały czas mówimy, warto podejść bez emocji. To jest taka pierwsza kardynalna podpowiedź. Dalej, poza sprawdzeniem numeru nadwozia, tak zwanego WIN, czy jest on zgodny z numerami wpisanymi w dowodzie rejestracyjnym, kolejną czynnością powinno być sprawdzenie ogólnego stanu zewnętrznego i wewnętrznego pojazdu, czyli kondycji lakieru i pokryć tapicerskich. O historii samochodu i jego wieku wiele mówi, także stan dywaników podłogowych. To są takie praktyczne rzeczy dalej. Obić foteli, jeżeli będą one wytarte, to widać, że ten pojazd jest długo dosyć eksploatowany, czy też nakładek na pedały, co mówiłem w poprzedniej audycji. Jeśli są one znacznie zużyte, najczęściej oznacza to, że samochód był bardzo mocno eksploatowany. Ważna jest także ocena stanu ogumienia. Będąc przy ogumieniu, proszę Państwa, to też powinniśmy sprawdzić rok produkcji tego ogumienia, bo może okazać się, że no samochód miał być nowy, a opony są całkowicie z innego po prostu roku. I już po tym możemy dokonać pewnego rozeznania, że ten samochód miał zmienione ogumienie i to nie jest ogumienie oryginalne. W skrajnych przypadkach koszt kompletu nowych opot może wynieść tyle, co połowa wartości oczywiście tutaj nowego samochodu. Konsumencie pamiętaj, jeżeli masz wątpliwości co do stanu auta, możesz poprosić o pomoc rzeczoznawcę lub najbliższą stację diagnostyczną. Dobrze by było po dokonaniu tego zakupu skorzystać z usług tutaj zawodowego Rzeczoznawcy. No najczęściej taka usługa, proszę Państwa, to jest niewielki wydatek, to jest rząd wielkości 200 zł i rzeczoznawca profesjonalnie oceni nam przede wszystkim tutaj wskazania licznika, czy one wskazują stan faktyczny, przebieg auta, sprawdzi grubość lakieru, autentyczność numeru nadwozia. No, grubość lakieru się sprawdza w tych elementach właśnie najbardziej narażonych na, proszę Państwa, na uszkodzenia, jak błotniki tylny, przedni, drzwi przede wszystkim. I tutaj na podstawie tego przyrządu można, proszę Państwa, dokładnie ustalić, czy pojazd taki brał udział w kolizji. No i jeszcze, proszę Państwa, no współczesne samochody są coraz częściej wyposażone w układy mające zapewnić bezpieczeństwo jadącym Dzisiaj to proszę Państwa to nie są samochody te co kiedyś 10-15 lat. To są samochody, które posiadają różne moduły sterujące. To są w postaci układów elektronicznych których sprawdzenie może być dokonane jedynie przy użyciu komputera diagnostycznego. Sami, proszę Państwa, tych elementów nie sprawdzimy w samochodach, oczywiście bardzo, bardzo starych. Możemy to na własne oczy przede wszystkim dokonać takiego sprawdzenia. No ale w tych przypadkach, w nowych markach, no niestety musimy się tutaj posilać stacjami autoryzowanymi, bądź serwisami poszczególnych marek albo specjalistyczne zakłady elektroniki samochodowej. Konsumencie wiedz, że jednak nie wszystkie stacje diagnostyczne działają wedle prawa. Niestety są warsztaty, które stale doskonalą metody oszukiwania przyrządów diagnostycznych, bo trzeba wiedzieć, że również w takich stacjach pracują różni ludzie i mogą również no, być w różnych związkach czy układach przestępczych, gdzie, gdzie, gdzie praktycznie są samochody kradzione i są przerabiane i tak dalej. No, też powinniśmy na to zwrócić szczególną uwagę. Dlatego przy zakupie samochodu najlepiej jest skorzystać z pomocy rzeczoznawcy samochodowego, który dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Pan codziennie spotyka się z wieloma problemami konsumentów. Niejednokrotnie pan także mówił w naszych audycjach, że aby dowiedzieć się po czyjej tak naprawdę stronie leży wina dobrze by było skorzystać z rzeczoznawcy. No ale mówił pan, że koszt takiej usługi kosztuje dla niektórych, jest to mały koszt, dla niektórych duży. A nie jest tak przypadkiem, że konsumenci często rezygnują z kontynuowania sprawy, tylko właśnie dlatego, że muszą i ponieść koszt korzystania z rzeczoznawcy? No tak, proszę Państwa. No tutaj jest coś za coś. Jeżeli z czegoś rezygnujemy, rezygnujemy z zapłaty tego rzeczoznawcy w wysokości, tak jak powiedziałem, przykładowo 200 zł, to możemy ponieść stratę nie 200 zł, ale 20 tysięcy albo i więcej, ponieważ może się okazać, że samochód jest dotknięty taką wadą, że po jego kupnie należy dokonywać wymiany poszczególnych tutaj elementów. Dlatego też, no, o ile nie mamy pod ręką takiego rzeczoznawcy, no, możemy również podjechać, proszę Państwa, do najbliższej stacji diagnostycznej, w której mechanik fachowym okiem spojrzy na samochód i powie co w aucie z danym przebiegiem należy wymienić, na co zwrócić uwagę i na jakie koszty musimy się przygotować. Są to bardzo często koszty nie wynikające ze złej eksploatacji, lecz po prostu z naturalnego zżycia się pewnych podzespołów elementów, np. przykład rozrządu w silniku, olej w silniku, filtry, glocki, hamulce itd. Jeżeli, proszę Państwa, będziemy widzieli, że samochód jest dosyć znacznie wyeksploatowany i mamy między innymi taką opinię, czy taką wiedzę, to jest kolejny element właśnie do targowania się co do ceny, do jakiej dochodzi po prostu przede wszystkim transakcja. Jesteśmy bogatsi przede wszystkim o tą wiedzę. Konsumencie pamiętaj, z bezpłatnej pomocy fachowca możesz skorzystać w przypadku, kiedy kupisz auto za pośrednictwem kredytu bankowego. Jeżeli jest samochód na przykład zabezpieczony czy kupiony za pośrednictwem kredytu bankowego, to powinniśmy się udać do tego banku, który udzielił kredytu i możemy tam zdobyć pomoc fachowca, oczywiście bezpłatnie, który udzielił nam wszelkiej Wiedzy co do historii spłat ratalnych z poszczególnych okresów. Te kwestie też powinniśmy brać no, pod uwagę. Kończymy dzisiejszą audycję Poradnik Konsumenta, której radziliśmy Państwu na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie samochodu używanego. Za Panu Zenonowi Królikowi już dziękuję. Dziękuję serdecznie Państwu. Państwu przed odbiornikami także dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej audycji, w której będziemy mówić o odszkodowaniach za uszkodzenie samochodu. W wyniku złej nawierzchni drogi to jest temat bardzo na czasie. Wiosna to jest właśnie okres, kiedy te dziury się ujawniają i mamy z tym naprawdę ogromny problem, dlatego bądźcie z nami za tydzień. Monika Stankiewicz, do usłyszenia. Była to audycja Poradnik Konsumenta. Na kolejną zapraszamy za tydzień.